którzy są na początku swojej trasy, jak Piotr Strzeżysz. Inni są już po i wrócili do kraju. W Poznaniu nie śpi Dominik Szmajda. Witaj. Witaj, dobry wieczór wszystkim. Niecałe dwa tygodnie temu wróciłeś ze środkowej Afryki. Wróciłeś, ponieważ byłeś tam już rok temu. Wtedy to była Demokratyczna Republika Konga i był też zamiar, by pieszo zmierzyć się z lasami deszczowymi. I ten twój ostatni, niedawny, niedawno zakończony wyjazd to w zasadzie kontynuacja tego pierwszego. E, tak. Rok temu nie udało mi się zrealizować tego celu, żeby faktycznie samotnie, zupełnie przejść przez las równikowy bez żadnych ścieżek, przewodników nikogo. Próbowałem, nie udało się i, i, i wróciłem z takim wielkim kacem niespełnienia. No i pojechałem po raz drugi. Tym razem to też było Kongo, chociaż inne? Tak, tym razem Kongo Brazawil czy Republika Konga, tak prawidłowo kraj ten się nazywa, bo zmieniał kilka razy nazwę. Czyli to mniejsze Kongo, to bardziej na y, y, zachód. Ten wyjazd to nie był wyjazd y, sportowy. To nie był taki wyjazd, który którym chciałeś wytyczyć konkretną trasę, przejść i pokazać, proszę bardzo, przeszedłem. To coś bardziej osobistego, bo szukałeś samotności tam właśnie. Myślę, że było to połączenie y, tych dwóch rzeczy. Znaczy taki był przynajmniej zamiar bo chciałem zrobić coś mocnego, czego do tej pory jeszcze na swoich wyprawach, podróżach nie robiłem, a pociągało mnie coraz bardziej, a z drugiej strony perspektywa właśnie bycia zupełnie samemu przez wiele dni gdzieś i w taki sposób przemieszczania się bardzo też mnie pociągała, więc to były takie dwa równorzędne cele, można powiedzieć. Jakie wspomnienia przyjechały razem z tobą do Polski po tej ostatniej wyprawie? Sukces, no, poczucie, poczucie spełnienia, wysiłek, yy, zmęczenie? Tak, wszystkiego po trochu. Znaczy na pewno odpuściło, to znaczy miałem taką obsesję na punkcie zrobienia tego. Ale z czego ta obsesja wynikała? Z tego, że tego jeszcze nie zrobiłeś? Czy ten bakcyl Czy... lasów deszczowych, równikowych gdzieś cię złapał i, i trzymał? Tak, złapał mnie on. Znalazłem pomysł na poznanie tego lasu, czyli ten samotny marsz i ten pomysł mi się bardzo spodobał, i żyłem tym, i to, że mi się rok temu nie udało, to jeszcze tak mnie bardziej zmotywowało, żeby teraz zrobić to na 100%. Żeby to zrealizować, I, i, i żyłem tym przez cały rok praktycznie. A teraz jestem już od tego wolny. Teraz. Teraz już mogę spokojnie żyć takim życiem tu i teraz w moim świecie. Czego nauczyła ci dżungla? Las równikowy? A może inaczej, Myślę, czego dowiedziałeś się o sobie po tych kilku, kilkunastu dniach tam spędzonych? Bardzo lubię powroty, bo tak może to jest takie banalne, ale bardziej docenia się po takich przejściach życie tutaj. To wszystko co na co dzień wydaje się takie trywialne i być może przewidywalne jest niezwykle fajne po prostu. Natomiast no, dało mi na pewno to doświadczenie, sporo um, poczucia pewności, że sobie po prostu w różnych sytuacjach jestem w stanie poradzić sam zupełnie. Um, a może nie było to takie oczywiste dla mnie, może czegoś takiego potrzebowałem. A z drugiej strony... Um, Ciekawiło mnie, jak to jest tak naprawdę w tym lesie, bo co innego liznąć y, tego lasu równikowego, tak jak do tej pory miałem tę okazję, bo w sumie dwa razy byłem w tej strefie, a co innego tak pobyć, pobyć długo. I cóż, no trudno mi powiedzieć, jak to jest, bo musiałbym kogoś wziąć za rękę i, i, i przeprowadzić przez ten A las. Albo, albo w zamówić, zasadzie możesz to... nas wziąć trochę za rękę, dlatego że przywiatłeś stamtąd y, y, też nagrania, nagrania dźwiękowe. I bardzo proszę, bierzesz nas za rękę i prowadź. To jest twoje <laughs> tak, nagranie. Zapraszam. zapraszam w takim razie serdecznie na wycieczkę po lesie równikowym. E, to jest... Y, wieczór, po zapadnięciu zmroku zaczynają się takie serenady różnych świerszczy, różnych innych owadów albo innych zwierząt. To towarzyszyło mi co wieczór, w ciągu dnia trochę ciszej, w ciągu dnia trochę pokrzykiwań małp, trochę... A też ci towarzyszył? Poczucie zagrożenia, ta... niepewności? W ogóle towarzyszył mi w ciągu dnia... Cały czas towarzyszył mi stres. Um, tak się zastanawiałem przed naszą audycją um, o tej samotności. Um, moim takim celem wcześniejszym, zanim tam się wybrałem, to było zobaczyć, jak to jest pobyć sam ze sobą w takim lesie jakie będę miał myśli, co będzie zaprzątać moją głowę, czy coś niezwykłego tam w tej mojej głowie będzie się rodzić, bo to jest niezwykłe środowisko zamknięte, barak przestrzeni przez wiele dni, jak ja to będę odbierał. A okazało się, że, że w Praktycznie do momentu, kiedy wchodziłem do hamaka, żeby po prostu zacząć spać, to byłem zestresowany, mniej bądź bardziej. To nie jest tak, jak, nie wiem, no, idzie się w otwartym terenie albo jakąś ścieżką i można po prostu zatopić się w myślach i sobie iść. Mimo zmęczenia, oczywiście mimo różnych niedogodności. Tutaj cały czas musiałem być skoncentrowany na takich bieżących sprawach związanych z pokonywaniem każdego metra praktycznie przestrzeni. I też pilnowanie własnego bezpieczeństwa, żeby na przykład jakiś słoń nie poszedł czasem w nie tym kierunku, w którym trzeba. Tak, ten, ten słoń, o którym e, wspomniałeś, to, to, to był już taki moment przełomowy, gdzie e, no, doszedł kolejny potężny stres, muszę przyznać. Teraz mogę o tym mówić już spokojnie, bo mam to za sobą, ale mm, no, przeżyłem e, mocne chwile, co tu dużo kryć. Jak to było z tym słoniem konkretnie? E, szedłem sobie, późne popołudnie, to było już, już, już powoli, zacząłem się rozglądać za... Miejscem na nocleg. W lesie równikowym jest bardzo mało, mała widoczność w zasadzie, no oczywiście. Bo roślinność chyba, jest bardzo gęsta. Tak, roślinność jest gęsta. Czasem jest, jest trochę więcej przestrzeni, czasem mniej, ale generalnie nie przekracza ono 20 metrów. Jeszcze do tego jest taki panuje półmrok, ym, i nagle po prostu z prawej strony słyszę jakiś łubudu. Odwracam się, a tu prosto w moją stronę biegnie słoń. I to była odległość, no w, nie wiem, może 10 metrów. E, więc e, no, przeraziłem się, jakoś tak instynktownie e, krzyknąłem, wrzasnąłem, wydarłem się po prostu na całe gardło, podniosłem ręce do góry. E, szczęśliwie ten słoń w tym momencie stanął w miejscu i tak... No można powiedzieć, że zawrócił, tak, tak odwrócił głowę. Ja już dalej nie, nie patrzyłem na niego, tylko po prostu szybko poszedłem w przeciwną stronę i, i, i szczęśliwie on mnie też no, nie gonił. Miałem jeszcze drugie spotkanie, jeszcze bardziej dramatyczne, kiedy już w zasadzie ochłonąłem, to było dwa, trzy dni później, kiedy pomyślałem sobie, że w zasadzie no, musiałem mieć strasznego pecha, żeby trafić do... To zresztą przez tydzień szedłem i nie natrafiłem na słonia fizycznie, chociaż ślady tych słoni było, było ich mnóstwo. Czy to odciśnięte nogi, czy, czy, czy odchody pozostawione przez słonie i to praktycznie kilkakrotnie każdego dnia widziałem. Natomiast myślałem sobie, nie, na no te słonie, no to uciekałem, jak czują człowieka, ja raczej byłem głośny. Więc myślę, że nie spotkam tego zwierzęcia, a tymczasem wcale tak nie jest. Ale dobra, myślę sobie, że miałem pecha. No i trzy dni później chodzę w takich gęstych krzakach liściastych. To jest taki, od czasu do czasu w lesie, gdzie jest mniej drzew, pojawiają się takie kępy tego typu roślinności i Trzeba po prostu przez nie przejść, bo nie wiadomo z której strony obchodzić darłem przez te liście i w zasadzie można to przejść tylko po śladach słoni, bo one też lubią tam chodzić i pozostawiają po sobie troszkę takich szlaków, takich nieregularnych, raz w prawo, raz w lewo trzeba skręcać, żeby mniej więcej utrzymywać swój kierunek. No i tak idę, idę zdeterminowany, coraz trudniej, coraz mniej wyraźne te ślady są. Czuję, że w zasadzie podchodzę pod górkę troszkę, zbliżam się do kulminacji tej kępy, może do końca wreszcie. No i widoczność jest, nie wiem, może, może dwa metry, trzy metry, cztery maksymalnie w zależności od miejsca i właśnie w tej kulminacji będzie... Kiedy zupełnie już zapomniałem o słoniach, wyłania się z naprzeciwka. To samo, dudnienie. To, to, taki zrobił to, to jest. On czekał, aż, aż ja tam podejdę, albo po prostu yy, chciał mnie przestraszyć, bo za blisko podszedłem. W każdym razie usłyszałem go, jak byłem yy, kilka kroków przed nim i wynurzył się yy, z za tych liści, jego trąba, uszy, gniewnie nastroszone do przodu. I zrobiłem to samo. Krzyknąłem. E, zacząłem krzyczeć na niego bo, bo tak sobie myślałem, no może ucieknie tak jak tamten lekko zawrócił to, to może ten też zawróci, ale ten nie zawracał, ten odpowiedział mi rykiem e, więc... gdzie w tej, e... wtedy się twoje serce znalazło tak w okolicy barku <głosy> tak, no, no, no, no, no, no była ta sytuacja traumatyczna e, zrozumiałem natychmiast, że jeżeli ktoś z nas dwóch ma, ma, ma sobie iść to na pewno nie będzie to ten słoń no i Próbowałem uciekać, próbowałem dlatego, że taka gęsta roślinność, przez którą się przedzierałem, no, umożliwiała jedynie przedzieranie się. Ale, ale po prostu w przeciwną stronę poszedłem po swoich śladach. I znów szczęśliwie nie gonił mnie ten słoń, bo gdyby, gdyby chciał mi zrobić krzywdę, to bym mi zrobił. Także sobie myślę tak teraz już na, na, na chłodno. I też po konsultacjach z ludźmi, z którymi rozmawiałem, jak już wyszedłem z, z tego lasu, że prawdopodobnie to jest tak, że te słonie, jak się za blisko nich podejdzie, to ostrzegają ich i chciały mnie przestraszyć. I ten taki pozorowany atak to jest na zasadzie tupnięcia nogą poszedł sobie. Jeżeli, <grych> sobie chodzi, jeżeli chodzi jeszcze o ludzi, bo o tych ludziach wspomniałeś, to tak. pod sam koniec miałeś kontakt z pogranicznikami. Tak, to był w ogóle taki ciekawy epilog, bo dotarłem w posuwałem się wzdłuż granicy z Gabonem, z północy na południe. Zbliżałem się coraz bardziej do tej granicy, aż w końcu, żeby w linii prostej jak najszybciej dotrzeć do celu, postanowiłem tę granicę przekroczyć. Oczywiście ta granica to jest umowna, tam jest las, tam, tam, tam nie ma żadnych ludzi, niczego. Miałem tylko obraz na GPS-ie, że jestem powiedzmy 5 kilometrów już w Gabonie i to było takie miejsce bardzo, bardzo trudne. Oprócz gęstej roślinności doszły wąwozy, takie strome zejścia, że musiałem uważać, żeby się tam nie sunąć i znowu pod górę, w dół, góra-dół, nie było już nawet ścieżek robionych przez słoni. No i w... To już była taka późna pora, więc już myślałem, że pierwszy raz w ogóle nie rozwieszę hamaku, tylko będę spał na gołej ziemi. Było tak gęsto, nie znalazłem żadnego dobrego miejsca na nocleg. No i usłyszałem w takim momencie muzykę, afrykańską muzykę, taki beat puszczany pewnie z jakiegoś radia małego, Byłem zupełnie, totalnie zaskoczony, zdezorientowany, no ale postanowiłem sprawdzić, kto to, co to, przedarłem się kawałek przez krzaki i okazało się, że to jest jakiś kopacz złota. Jakiś młody chłopak, to może 15-16-letni. E, przeraził się, z, no to długa historia, w każdym razie uspokoiłem, gdy go uspokoiłem, umówiliśmy się, że jak skończy pracować, no to zaprowadzi mnie do, do e, wioski e, tych wszystkich kopaczy, to dwa kilometry dalej było. I w tej wiosce Myślałem, że jestem w Gabonie i pytam tych ludzi, czy jesteśmy w czy są Gabończykami. Oni nie, że to jest Kongo. Mm -hmm. No i e, tak jakby e, zakończyła się ta, ta moja właściwa część e, tego samotnego marszu. Później e, na drugi dzień dotarłem do Gabonu, do, do przejścia oficjalnego, granicznego. Dotarłem do pierwszej wioski e, w, w Gabonie i tam bardzo mili e, pogranicznicy Przywitali mnie i y, znalazłem się w takim towarzystwie szefa tych, tych, taki, y, tych pograniczników y, w stopniu majora i y, miejscowego notabla, szefa kantonu, czyli można powiedzieć szefa naszego naszej gminy. Tak? I oni y, opowiedzieli mi historię y, o tych kopaczach złota, y, których tam spotkałem. I oni bardzo się tym zainteresowali. Pytali, czy według mojego GPS-a to, był, to było jeszcze Kongo, czy Gabon. I wtedy zrozumiałem, że faktycznie nie myliłem się. I oni już od dawna podejrzewali, że po prostu Kongijczycy kopią złoto na ich terenie. Ja nie chcę. No to, to mówisz, gdy, rozumiem, tutaj... o, o takich kopaczach złota, którzy działają na własną rękę. To nie są firmy, duże no, stacje odrywkowe, no, no tylko takie dzikie wydobywanie. Sęk w tym, że do tej pory tak było, ale po drodze jadąc 20 km takim motorkiem właśnie stamtąd do pierwszej wioski, przed granicą jeszcze, w połowie tej drogi trafiliśmy na wielkie maszyny, kopary, spychacze, które budowały drogę przez środek dżungli. A w środku byli Chińczycy w tych obsług obsługiwali te maszyny. Także później, jak się jeszcze dowiedziałem, po prostu Chińczycy kupili wykupili koncesję na budowę takiej przemysłowej kopalni złota na tamtym terenie i są już blisko. I ta informacja jakby też dla, dla Gabończyków była bardzo cenna. Natychmiast w zasadzie na zajutrz pojechaliśmy wojskową ciężarówką do takiego pierwszego miasteczka. Tam spotkaliśmy się z prefektem. Ja tutaj dysponowałem zarówno tymi namiarami GPS-owymi, jak i, jak i dokumentacją fotograficzną, filmową Zostałem umówiony jeszcze tego samego dnia wieczorem, tam późnym popołudniem, dotarliśmy do takiego miasta, szefa, znaczy stolicy prowincji, czyli no dużego miasta Makoku. Tam z kolei odbyło się spotkanie ze wszystkimi, z szefami wszystkich służb mundurowych prowadzących jak niczym wywiadowca wojskowy. Tak, tak. się. Tak. Oni, oni po prostu już poruszali to na szczeblu tam ministerialnym tą sprawę, ale nikt w tym ministerstwie nie chciał wierzyć, że to jest na terenie Gabonu. A oni pierwszy raz po prostu mieli dowód w postaci współrzędnych punktu, który zaznaczyłem i, i mogli to, to pokazać. No, Dominik, oni nie żyją z Kongińczykami najlepiej, więc to nie jest tak, że oni sobie mogą tam przejść przez granicę, pójść sprawdzić jako oficjele, jako, jako mundurowi i tak dalej. No to, no to nie jest to takie proste. No a ja proszę tutaj jak najbardziej wszystko mam. Także no, mam nadzieję, że, że nie doprowadzi to jakiegoś konfliktu granicznego. granicznego Jeżeli raczej, tak, to raczej... będziemy wiedzieć, wiedzieć, gdzie dzwonić. Dominik, powiedziałeś na samym tak. początku i tym zakończmy, że w tej chwili jesteś wewnętrznie spokojny po tej wyprawie zakończonej z tego, co mówisz, sukcesem i przede wszystkim twoim zadowoleniem. Czy to znaczy, że teraz rodzina i spokojna praca w Polsce, w Wielkopolsce, w Poznaniu. To jest to, co cię będzie dotyczy, czy czekamy tylko na taki moment, kiedy nowy bakter gdzieś tam cię chwyci i rzuci w teren? Byłbym tutaj naiwny, gdybym wierzył, że, yy, że to była ostatnia moja jakaś wyprawa, podróż, pewnie przyjdzie mi coś do głowy, ale faktycznie teraz mam tak, że cieszę się z tego tu i teraz, i wracając z wyprawy, tak jak wcześniej miałem zawsze już pomysł na kolejną, tak teraz nie mam, tak mgliście sobie myślę, że, że pewnie najbliższa moja podróż to będzie w towarzystwie. Planuję tu z rodziną jakiś wyjazd w przyszłym roku, a jeżeli będzie to jakaś mocniejsza wyprawa, no to, no to, no to pewnie z jakimiś kolegami. Może z tymi, którymi byłem ostatnio w Kamerunie na przykład. Także, ale jest to wszystko takie mgliste i niejednoznaczne. Bardziej moje myśli koncentrują się właśnie tutaj na rodzinie, na dwójce małych dzieci, które tutaj na co dzień mam na sobie dosłownie. Na pracy, gdzie, której jest bardzo dużo, jest ciekawa, ale, ale no, no nie jest to łatwy chleb. Także to wszystko jakby teraz wypełnia moje myśli i cieszę się, że, że, że mam sporo materiału, który przywiozłem, filmowego zwłaszcza, będę montował film, będę, będę starał się podzielić tymi swoimi wrażeniami możliwie z jak najszerszym gronem, także również na swojej stronie internetowej można już teraz zajrzeć, są, są, zamieściłem dzisiaj pierwsze informacje, takie bardziej szczegółowe, także... Prosimy, mówię, prosimy sprawdzać Dominik Szmajda o swojej wyprawie po środkowej Afryce po Kongu. Dziękuję Ci i wszystkiego do dobrego, dobrej nocy. D dziękuję również, dobranoc. Pour irriguer le sol, de la source jusque la crique, de Dakar à l'Egée, Johannesburg, Lomé, la même terre, les mêmes prières.